Niedawno w polskiej telewizji pojawiła się kolejna akcja propagandowa, która ma przypominać ludziom o konieczności płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Reklama skonstruowana w tak ciekawy sposób, jakby oczywiste było, że bez uiszczenia tej opłaty w ogóle nie ma się prawa włączać odbiornika. Sama reklama jest nakręcona całkiem profesjonalnie, ale natychmiast uderza ukryta w niej rzekoma oczywistość. Bo niby dlaczego oczywiste jest, że jeśli za telewizor zamontowany w autobusie nie zapłacono abonamentu, to kierowca nie ma prawa włączyć meczu czy filmu? Nie trudno zauważyć, że abonament telewizyjny jest instytucją wybitnie inwazyjną, co zresztą było od lat skrupulatnie wytykane przez krytyków przymusowego poboru mienia na państwowe narzędzia propagandowe. Skoro firma zakupiła telewizor od prywatnego producenta, zakupiła odtwarzacz DVD i zakupiła płytę na rynku, to co do tego wszystkiego mają telewizja publiczna i radio? Dlaczego sam fakt posiadania telewizora ma się wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty na te upolitycznione i promujące na złego niezbyt ciekawą ofertę programową molochy? W dobie internetyzacji, postępu technologicznego i rozwoju telewizji kablowej większość uzasadnień dla finansowania telewizji przez państwową kasę po prostu nie wytrzymuje ognia krytyki. Oto przez lata uzasadniano konieczność istnienia abonamentu tym, że telewizja miała być jakoby dobrem publicznym, z którego ciężko wykluczyć tych niepłacących i korzystających. Nadawanie programu oznaczało, że każdy wyposażony w odbiornik mógł go odebrać i bez płacenia oglądać. Dlatego ustawa nie zabrania posiadania odbiornika bez opłaty w ogóle, lecz posiadania bez opłaty odbiornika, którego stan może wskazywać na możliwość natychmiastowego z niego skorzystania. Podłączenie do prądu, anteny, etc. Tymczasem przy obecnie dostępnej technologii nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby ludzi niepłacących abonamentu wykluczyć z użytku. Wystarczy tak jak dostawcy kablówek czy telewizji cyfrowych dostarczać do domów dekoder, z którego korzystaliby tylko ci, którzy uiszczą należną opłatę abonamentową. W ten sposób telewizja stałaby się dobrem, z którego łatwo wykluczyć tych, którzy chcieliby ją oglądać bez płacenia abonamentu. Ci, którzy nie mieliby takiej ochoty, po prostu by dekodera TVP nie zakupili, a zamiast tego korzystaliby z odbiornika w innym celu. Oglądania telewizji, grania na konsoli, korzystania z komputera, oglądania płyt, etc. Zatem w tej sytuacji zwolennicy istnienia abonamentu pozostali pozbawieni czołowego argumentu, który im pomagał uzasadniać tę interwencyjną daninę. Wygląda na to, że zamierzają argumentować, iż ludzi trzeba zmusić do płacenia, aby telewizja mogła finansować programy czy projekty kulturalne, którymi ludzie nie są zainteresowani. Sęk jednak w tym, że skoro nie są zainteresowani, to najwyraźniej mają ochotę na inne rozrywki, takie jak pójście do kina, słuchanie muzyki czy oglądanie klipów kabaretowych w internecie. Zmuszanie ich do uiszczenia opłaty jest w tym wypadku tworzeniem kliki redystrybucyjnej i na pewno nie podniesie kulturalnego poziomu społeczeństwa. Zamiast tego potworzy skanseny kultury kiepsko sprzedawanej, na którą dużo ludzi nie zwróci uwagi. Jeśli ktoś twierdzi, że bez abonamentu niektóre wartościowe programy musiałyby zniknąć z telewizji, to nie pozostaje nic innego jak stwierdzić, tym gorzej dla tych programów, skoro potrzebują przymusowego zaboru mienia, aby istnieć. Można sobie wyobrazić wiele niezwykle ciekawych dzieł sztuki, które mogłyby powstać, gdyby dało się okraść kilku milionerów lub opodatkować dodatkowo kilka milionów ludzi. Moglibyśmy na przykład domagać się zrekonstruowania w największych polskich miastach siedmiu cudów świata, od piramidy Cheopsa po latarnię Faros w oryginalnej wielkości. Byłby to niewątpliwie niezwykle interesujący projekt artystyczno-architektoniczny, ale wszak nie uzasadnia to jeszcze wprowadzenia na ten cel masowych konfiskat mienia. Niektórzy pewnie narzekaliby na to, że po zniesieniu abonamentu zniknąłby na przykład ich ulubiony program drugiego radia. Być może tak by było, choć moim zdaniem istniałoby coś alternatywnego, takiego jak RMF Classic, nie mówiąc już o całej masie stacji radiowych, które nadają w internecie z lepszą jakością. Dlaczego jednak ma to być argument przeciw? Raczej jest to właśnie argument za tym, żeby znieść opłatę abonamentową, skoro trzeba zmuszać jednych ludzi do płacenia za coś, czego mają słuchać ochoty jacyś inni ludzie. Rozwój technologiczny stwarza zatem okazję do tego, aby ponowić dyskusję nad koniecznością zniesienia abonamentu jako sposobu finansowania telewizji. Finansowanie z budżetu yy, nic by tutaj praktycznie nie zmieniło, a tylko przesunęło trochę ośrodki władzy w mediach. Zamiast wydawać pieniądze na reklamy, które mają promować płacenie abonamentu, czy wręcz zachęcać do donoszenia na niepłacenie, telewizja powinna raczej zorganizować uczciwą debatę na temat tego, czy ten podatek telewizyjny jest rzeczywiście konieczny i w jakikolwiek sposób uzasadniony.